Bajanie przy kominku. Otfrid Preusler, malutka czarownica. część czwarta. Karnawał w lesie. Zapusty? Mówił kruk Abraxas tego wieczora, kiedy już siedzieli w ciepłej izbie i czekali, aż będą gotowe pieczone jabłka. Zapusty są naprawdę wspaniałą rzeczą, aż szkoda, że u nas w lesie nie ma żadnych zapustów. – Zapusty w lesie? – zapytała malutka czarownica i spojrzała znad pończochy, którą właśnie robiła na drutach. – A dlaczego nie można by w lesie urządzić zapustów? – Tego nie wiem – odpowiedział kruk Abraksas. – Ale tak już jest i nic na to nie poradzę. Malutka czarownica roześmiała się w duchu, bo słuchając kruka wpadła na świetny pomysł nic jednak nie powiedziała. Wstała, podeszła do pieca i wyjęła pieczone jabłka. Kiedy jabłka był już zjedzone, oznajmiła. – Drogi przyjacielu, muszę cię prosić o przysługę. Przeleć się jutro rano po lesie i zaproś wszystkie zwierzęta, jakie spotkasz, żeby po południu przyszły do mojego domku. – Mogę to zrobić zaraz – odrzekł Abraksas ale zwierzęta będą chciały wiedzieć, po co je zapraszasz. Więc co mam mi powiedzieć? Powiedz, oświadczyła jak gdyby nigdy nic malutka czarownica, że zapraszam je na ostatki. Co? Zawołał kruk Abraksas, myśląc, że źle usłyszał. Powiedziałaś ostatki? Tak, odrzekła malutka czarownica. Zapraszam je na ostatki. Na ostatki w lesie. Kruk Abraksas zasypał ją tysiącem pytań. Chciał wiedzieć, jakie ma plany i czy na tych ostatkach będą też murzyni, chinki i eskimosi. Poczekaj, powstrzymała go malutka czarownica. Gdybym ci już dzisiaj wszystko powiedziała, straciłbyś połowę przyjemności. I na tym skończyli rozmowę. Kruk Abraksas poleciał następnego dnia przez las, i zapraszał zwierzęta, żeby zechciały przyjść po południu do domu czarownicy. A jeżeli spotkają się z innymi zwierzętami, niech również zaproszą. Im więcej gości przyjdzie na ostatki, tym lepiej. Po południu zwierzęta zaczęły się tłumnie schodzić ze wszystkich stron. Przyszły wiewiórki, sarny i zające, dwa jelenie, tuzin królików i gromady leśnych myszy. Malutka czarownica witała je serdecznie, a kiedy już wszyscy się zebrali powiedziała – urządzimy karnawałowe święto. – Jak to się robi? – pisnęły leśne myszy. – Każdy stanie się dzisiaj kimś innym, niż jest w rzeczywistości – wyjaśniła malutka czarownica. – Nie możecie co prawda przebrać się za Chinki lub Turków, ale ja przecież umiem czarować. Pomysł, jak to zrobić, miała już gotowy. Zającą wyczarowała jelenie rogi. Jeleniom zajęcze uszy. Leśnym myszą kazała urosnąć tak, że były wielkości królików, a króliki zmniejszyła do wielkości myszy. Sarną wyczarowała czerwone, niebieskie i zielone jak trawa futra. Wiewiórką dała krucze skrzydła. – A ja? – wołał Abraksas. – Mam nadzieję, że nie zapomniałaś o mnie. – Ależ nie – powiedziała malutka czarownica. – Dostaniesz wiewiórczy ogon. Sobie samej wyczarowała sobie oczy i końskie zęby. Wyglądała prawie tak strasznie jak ciotka rumbrun Nagle, kiedy już wszyscy byli po przebierani i zabawa mogła się rozpocząć, gdzieś z zapieca odezwał się piskliwy głos: Czy mogę się bawić z wami? I zdumione zwierzęta zobaczyły lisa wychodzącego chyłkiem z za rogu pieca sprawdzie nie byłem zaproszony, – powiedział Lis. – Ale chyba nie będziecie mieli nic przeciw temu, jeżeli się przyłączę do zabawy. Zającą ze strachu zatrzęsły się jelenie rogi. Wiewiórki na wszelki wypadek pofrunęły na wysoką belkę, a leśne myszy szukając obrony stłoczyły się za plecami malutkiej czarownicy. – Przegnać go, – wołały przerażone króliki. Tego jeszcze brakowało. Nie mamy chwili spokoju przez tego łotra, A teraz, kiedy jesteśmy małe jak leśne myszy, grozi nam jeszcze większe niebezpieczeństwo. Lis udawał obrażonego. A więc nie chcecie mojego towarzystwa? I Kręcąc ogonem, poprosił malutką czarownicę. Pozwól mi z wami pozostać. Obiecaj, że nikomu nie zrobisz krzywdy. Obiecuję. – powiedział obłudnie lis. – Ranczę za to moim słowem. Gdybym je złamał, to gotów jestem przez całe życie jeść tylko kartofle i rzepę. – Ciężko by ci było – powiedziała malutka czarownica. I nie chcielibyśmy, żeby tak się stało. A ponieważ nie dowierzała pięknym słowom Hetrego lisa, niewiele myśląc wyczarowała mu kaczy dziób. Teraz zwierzęta mogły być spokojne, bo lis w żaden sposób nie potrafiłby zrobić im nic złego. Nawet zdrętwiałe ze strachu króliki przestały się go obawiać. Ostatki w lesie trwały aż do wieczora. Wiewiórki bawiły się w berka, a Braksas straszył kolorowe sarny kudłatym ogonem. Króliki skakały lisowi przed samym dziobem, a leśne myszy nadymały się i piszczały do jeleni. Nie wyobrażajcie sobie za wiele, jesteście mało co większe od nas. Jelenie nie brały im tego za złe. Stawiały to lewe, to prawe ucho i myślały, jak ostatki, to ostatki. W końcu, kiedy księżyc ukazał się na niebie, malutka czarownica powiedziała. Teraz nadszedł czas, żebyśmy zakończyli zabawę, ale zanim pójdziecie do domu, dostaniecie coś do jedzenia. Wyczarowała sarną i jelenią furę siana, wiewiórką, kosz pełen laskowych orzechów, a leśnym myszą sporo owsa i bukowych orzeszków. Króliki i zające otrzymały po główce kapusty. Przedtem jednak przywróciła wszystkim zwierzętom ich własną postać, kolor i wielkość. Wszystkim z wyjątkiem lisa. Wybacz, kłapał liska czym dziobem, ale czy ja nie mogę otrzymać z powrotem własnego pyska? Karmisz sarny i zająca, a dla mnie nie masz nic? – Bądź cierpliwy jeszcze chwilę – odpowiedziała malutka czarownica. – Nie wszystko od razu. Poczekaj, aż się pożegnają inni goście. – A dlaczego? To chyba rozumiesz. I lis musiał czekać, aż ostatnia mysz leśna znalazła się w swojej norce. Dopiero wtedy malutka czarownica uwolniła go od kaczego dzioba. Błysnął zębami i rzucił się wygłodzony na kiełbaski, które nagle znalazły się na śniegu przed jego nosem. – Smakują? – spytała malutka czarownica. Ale lis tak był zajęty jedzeniem, że nie odezwał się ani słowem. I to chyba była również jakaś odpowiedź. Gracz w kręgle. Słońce dawało się zimie we znaki. Lód stajał, śnieg się rozpuścił. We wszystkich zakątkach zakwitły już wiosenne kwiaty. Wierzby pokryły się srebrnymi kotkami, brzozą i leszczyną nabrzmiały pączki. Nic dziwnego, że wszyscy ludzie, których malutka czarownica spotykała tego dnia, mieli wesołe twarze. Cieszyli się wiosną i myśleli, jak to dobrze, że wreszcie zima się skończyła. Dość długo musieliśmy się z nią męczyć. Pewnego dnia malutka czarownica spacerowała sobie po polu i napotkała siedzącą na między kobietę która patrzyła tak żałośnie, że aż się czarownicy ścisnęło serce. – Co ci jest? – zapytała ze współczuciem. – Twój smutek nie pasuje do tak pięknej pogody. – Nie zauważyłaś się, że mamy już wiosnę? – Wiosnę? – powiedziała kobieta głosem pełnym żalu. – Ach tak, masz rację, ale co mi z tego? czy wiosną, czy zimą. Zawsze mam te same zmartwienia i te same troski. Najchętniej chciałabym już umrzeć i leżeć w grobie. – No, no – zawołała malutka czarownica. – Kto w twoim wieku mówił o umieraniu? Opowiedz mi lepiej, co ci gnębi, a potem zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. – Na pewno nie będziesz w stanie mi pomóc – westchnęła kobieta. – Ale mimo to opowiem ci moją historię. Chodzi o mojego męża – który wyrabia gąty. Majątku na tym zrobić nie można, ale tego, co przynosi jego praca, wystarczyłoby, żeby nie głodować. Gdyby tylko mój mąż nie wydawał wszystkich pieniędzy na grę w kręgle. Co zarobi w ciągu dnia, to wszystko przegra wieczorem ze swoimi koleżkami w gospodzie. Dla mnie i dla dzieci najczęściej nic już nie zostaje. Czy to niewystarczający powód, żeby myśleć o śmierci? – A nie próbowałaś przemówić mężowi do rozumu? – zapytała malutka czarownica. – Jeszcze jak próbowałam, ale łatwiej byłoby zmiękczyć kamień. Nie dba o mnie ani o dzieci. Moje słowa to grochościany. – Jeśli słowa nie pomagają, trzeba trafić do niego inaczej – powiedziała malutka czarownica. – Przynieś mi jutro rano kilka włosów twojego męża – – Wystarczy mały kosmyk. Później zobaczymy. Żona gąciarza uczyniła to, czego malutka czarownica od niej zażądała. Następnego dnia rano przyszła na pole i przyniosła kosmyk włosów swojego męża. Dała jej czarownicy i powiedziała – obcięła mu te włosy dzisiejszej nocy, kiedy spał. Daję ci je, ale nie rozumiem, do czego ci mogą posłużyć. – Te włosy posłużą tobie, a nie mnie – odpowiedziała tajemniczo malutka czarownica. – A teraz idź do domu i czekaj na to, co się stanie. Twojemu mężowi całkowicie przejdzie ochota do gry w kręgle. Zostanie uleczony, zanim skończy się ten tydzień. Kobieta poszła do domu i nie wiedziała, co o tym myśleć. Ale malutka czarownica dobrze wiedziała, co ma zrobić. Zagrzebała włosy Gonciarza na rozstajnych drogach, wypowiadając przy tym różne zaklęcia. I w miejscu, gdzie je zakopała, narysowała paznokciem na piasku czarodziejski znak. A potem mrugnęła do kruka Abraksasa i rzekła. Załatwione, Gonciarz będzie miał uciechę. A Gonciarz tego wieczora poszedł znowu na kręgle. Wypił ze swoimi koleżkami piwo i zapytał. Zaczynamy? – Zaczynamy! – wołali wszyscy. – Kto pierwszy rzuca? – Ten, kto pyta. – Dobra – powiedział Gonciarz i chwycił kulę. – Zaraz przewrócę całą dziewiątkę. Zobaczycie, jak się będzie toczyć. Zamachnął się potężnie i kula potoczyła się z hałasem. Wpadła między kręgle jak pocisk armatni. Bum! I drewnianemu królowi odleciała głowa a kula potoczyła się dalej i wybiła z hukiem wielką dziurę w ścianie z desek. – Hola, Gonciarzu! – wykrzyknęli pozostali kręglarze. – Co ty wyprawiasz? Czy chcesz rozwalić kręgielnię? – Dziwne – mruczał Gonciarz. – To chyba wina kuli. Następnym razem wezmę inną. Ale kiedy znów przyszła kolej na niego, było jeszcze gorzej. Chociaż wziął kulę najmniejszą ze wszystkich. Dwa kręgle roztrzaskał tak, że odłamki tylko zagwizdały kolegom koło uszu i znowu wybił dziurę w ścianie. – Słuchaj no – zagrozili mu kręglarze. – Albo będziesz rzucał ostrożniej, albo nie pozwolimy ci dalej grać. Gonciarz zaklinał się na wszystkie świętości. – Naprawdę będę bardzo uważał. Za trzecim razem rzucił kulę tak delikatnie i ostrożnie jak nigdy w życiu – Popchnął ją tylko dwoma palcami, ale... Buh! Wpadła między kręgle jak błyskawica i rąbnęła z taką siłą w narożny słup, że przebiła go na wylot. Słup złamał się i połowa dachu runęła na ziemię. Belki, deski, łaty, listwy i dachówki sypały się tak, jakby to było trzęsienie ziemi. Kręglarze bladzi ze strachu spoglądali na siebie kiedy ochłonęli z pierwszego przerażenia, chwycili kufle z piwem i ciskając je z wściekłością w gąciarza oczywiście, wołali. – Precz, uciekaj stąd. Nie chcemy mieć nic wspólnego z człowiekiem, który rozwalił nam kręgielnię. Od dziś graj sobie z kim chcesz, ale z nami koniec. To, co się wydarzyło gąciarzowi tego wieczora, spotkało go również w ciągu następnych wieczorów w innych kręgielniach w jego wiosce i w sąsiednich wioskach. Najpóźniej, po trzecim rzucie, walił się sufit, a wtedy leciały na niego kufle od piwa i kręglarze ze wściekłością posyłali go do diabła. Zanim upłynął tydzień, nikt z nim nie chciał grać w kręgle, gdzie się tylko pokazał, mówiono – Na litość boską, to Gonciarz. Szybko, szybko, schowajcie kule i zabierzcie kręgle. Nie powinien ich nawet palcem tknąć, bo będzie nieszczęście. Wreszcie Gonciarzowi nie pozostało nic innego, jak pożegnać się z kręglami na zawsze. Teraz, co wieczora, zamiast chodzić do gospody, siedział w domu. Z początku było mu przykro, ale z czasem przyzwyczaił się, bo jej oto zatroszczyła się malutka czarownica swoimi czarami. Żona i dzieci Gonciarza zostały uratowane. Teraz głód już im nie groził i malutka czarownica mogła się cieszyć razem z nimi zaczerwani na mur. Król Abraksas był zatwardziałym kawalerem. Miał zwyczaj mówić. Kawalerowi żyje się o wiele wygodniej. Po pierwsze, nie potrzebuje budować gniazda. Po drugie, nie sprzecza się z żoną. Po trzecie, nie ma kłopotów rok w rok z żywieniem szóstki głodnych piskląt, które najpierw obiedzą go do szczętu, a potem każde odlatuje w swoją stronę. Wiem to od moich braci, którzy od dawna pozakładali rodziny. Za nic na świecie nie chciałbym się z nimi zamienić. Ukochany brat Kruka Abraksasa nazywał się Kreks. Miał swoje gniazdo na starym wiązie nad brzegiem kaczej sadzawki, sąsiedni sąsiedniej wsi. Abraksas odwiedzał go co roku, zwykle między Wielkanocą a Zielonymi Świątkami. W tym czasie jego szwagierka zniosła już nowe jajka, ale jeszcze nie wysiedziała. Abraksas mógł się więc nie obawiać, że będzie musiał pomagać krewnym w karmieniu żarłocznych piskląt. Kiedy tym razem wrócił z wizyty u Kreksa, malutka czarownica poznała z daleka, że nie wszystko było w porządku. – Czy twojemu bratu Kreksowi coś się stało? – zapytała. – Na szczęście jeszcze nie. – odparł Abraksas. – Ale i on, i jego żona mają wielkie zmartwienie. W okolicy i mieszkania włóczą się od kilku dni dwaj chłopcy – którzy włażą na drzewa i strącają gniazda. Przedwczoraj zniszczyli gniazdo kosa, a wczoraj gniazdo sroku. Jajka zabrali, a gniazda wrzucili do sadzawki. Mój brat Kreks jest rozpaczony. Wcześniej czy później przyjdzie kolej na jego gniazdo. Twój brat Kreks nie potrzebuje się niczego obawiać, powiedziała malutka czarownica. Poleć do niego i pozdrów go ode mnie. A jeżeli chłopcy będą się wspinać na jego drzewo, Niech mi zaraz da znać. To już się tym gałganom dobiorę do skóry. Rzeczywiście chcesz to zrobić? Zawołał kruk Abraksas. Jesteś naprawdę dobrą czarownicą. Najważniejsza czarownica będzie z ciebie zadowolona. Zaraz lecę do Kreksa, żeby go pocieszyć. W ciągu najbliższych dni nic się nie działo. Malutka czarownica przestała myśleć o rabusiach ptasich gniazd. Ale pewnego popołudnia, pod koniec tygodnia przyleciał do brata ledwo żywy kreks. — Właśnie przyszli, znowu tam przyszli, krakał z daleka. — Malutka czarownica, chodź szybko, zanim będzie za późno. Malutka czarownica była akurat zajęta mieleniem kawy. Odstawiła zaraz na stół kuchenny, wskoczyła na miotłę i pofrunęła jak wiatr nad kaczą sadzawką. Pędziła tak szybko ponad lasem, że bracia Kreks i Abraksas ledwo mogli za nią nadążyć. Tymczasem chłopcy wzrapali się już wysoko na stary wiąz i prawie sięgali do krótszego gniazda. Kreksowa przycupnęła na swoich jajkach i trzęsła się ze strachu. – Halo, chłopaki! – zawołała malutka czarownica. – Co tam robicie? Złaście na dół! Chłopcy przestraszyli się, ale kiedy zobaczyli, że woła do nich jakaś stara kobiecina, Jeden z łobuzów pokazał jej język, a drugi zagrał na nosie. – Mówię wam, złaście na dół – zagroziła malutka czarownica. – Bo ja was sadzę. Chłopcy persknęli śmiechem, a jeden zawołał bezczelnie. – Wejdź tu na górę, jeśli potrafisz. Będziemy tu siedzieć dotąd, dopóki nam się spodoba. – A więc dobrze – zawołała malutka czarownica – jeśli chodzi o mnie, możecie zostać na górze. I zaczarowała małych łobuziaków tak, że nie mogli się ruszyć ani w górę, ani w dół. Siedzieli na drzewie, jakby przyrośnięci. A braksas i kreksowie rzucili się z dziobami i pazurami na złoczyńców. Szarpali, dziobali i drapali i wkrótce na chłopcach nie zostało prawie ani kawałka całego ubrania. Rabusie ptasich gniazd zaczęli wzywać pomocy, a krzyczeli tak głośno i rozpaczliwie, że nadkaczą kaczą sadzawkę przybiegła połowa wioski. – Ola, Bóg, a co się dzieje? – pytali przestraszeni ludzie. – Ach, popatrzcie, to frycek od krawca i Józek od szewca. Pewnie chcieli obrabować gniazda, dobrze im tak. Spotkało ich to, na co zasłużyli. Po co włazili na drzewa i kradli jaja? Nikt łobuzom nie współczuł. Dziwiono się tylko, że Frycek i Józek nie próbują uciec. W resztkach ubrania siedzieli na gałęzi, nawet kiedy kruki od nich odleciały. – Złaście na dół, bohaterowie! – wołali wieśniacy. – Nie możemy! – jęczał Józek od szewca, a Frycek od krawca ryczał. – Nie dam rady, przyrośliśmy! W końcu musiała przyjechać straż pożarna. Strażacy przystawili wielkie drabiny i zdjęli obu głuptasów z wysokiego drzewa. Udało się to naturalnie tylko dlatego, że malutka czarownica odczarowała wreszcie Frycka i Józka. Przed radą czarownic. Rok czarownic miał się zwolna ku końcowi. Bal na Bloksbergu zbliżał się coraz bardziej. Malutka czarownica spoważniała. Powtarzała w tych dniach dosłownie wszystko, czego się nauczyła. Jeszcze raz, strona po stronie, przeczytała księgę czarów. Czarowanie szło jej jak po maśle. Na trzy dni przed balem przyleciała ciotka rumbrum rum, trach. Wyskoczyła z czarnej chmury i powiedziała: Przychodzę z rozkazu najważniejszej czarownicy. I wzywam cię na radę czarownic. Po jutrze północy będziesz miała egzamin. Masz się stawić u skrzyżowania dróg za czerwonym kamieniem na wrzosowisku. Jeśli jednak rozmyśliłaś się, to nie przychodź. Dlaczego miałabym się rozmyślić? zdziwiła się malutka czarownica. Kto wie, odparła ciotka rumbrum rum, trach i wzruszyła ramionami. Może zrobiłabyś mądrzej, zostając w domu? Chętnie bym cię u najważniejszej czarownicy wytłumaczyła. – O! – zawołała malutka czarownica. – Wierzę ci, ale nie jestem taka głupia, jak myślisz. Nie dam się nastraszyć. – Kto nie słucha rad? – powiedziała ciotka brumtrach. Temu nie można pomóc, a więc do zobaczenia pojutrze. Kruk z tym razem chętnie poleciałby z malutką czarownicą, ale na radzie czarownicy nie mogły się pokazać. Musiał zostać w domu, życzył więc tylko malutkiej czarownicy, która już wybierała się w drogę, wszystkiego najlepszego. – Nie daj się zastraszyć – wołał przy pożegnaniu. – Stałaś się dobrą czarownicą, a to jest najważniejsze. Punktualnie o północy przybyła malutka czarownica na rozstajne drogi za czerwonym kamieniem na wrzosowisku. Rada czarownic już się zebrała. Oprócz najważniejszej czarownicy zasiadły tam – Jedna czarownica od lasu, jedna od wiatru, jedna od mgły i po jednej czarownicy z innych specjalności. Delegatką czarownic od burzy była ciotka Rombrom Ale malutkiej czarownicy to nie przeszkadzało. Czuła się pewnie i mówiła sobie, ciotka pęknie ze złości, kiedy zdam egzamin i będę mogła tańczyć jutro na balu na bloksbergu. Zaczynamy, oznajmiła najważniejsza. Sprawdzimy, czego się malutka czarownica nauczyła. I zebrane czarownice po kolei dawały malutkiej czarownicy zadania. Musiała zrobić wiatr, wywołać grzmoty, usunąć w czarodziejski sposób czerwony kamień z wrzosowiska, wyczarować grat i deszcz. Nie były to wcale trudne rzeczy. Żadna z nich nie sprawiła malutkiej czarownicy kłopotu. Nawet kiedy ciotka Rumbrum Trach zażądała, Wyczaruj to, co znajduje się na 324. stronie Księgi Czarów. Malutka czarownica od razu wiedziała, o co chodzi. Znała przecież Księgę Czarów na pamięć. Proszę bardzo, odrzekła spokojnie i wyczarowała to, o czym była mowa na 324. stronie to znaczy burze z kulistymi piorunami. Wystarczy, oświadczyła najważniejsza czarownica. Dowiodłaś, że umiesz czarować. Pozwolę ci więc tańczyć razem z nami na balu, chociaż jesteś jeszcze o wiele za młoda. Czy cała rada czarownic jest tego samego zdania? Czarownice przytaknęły, tylko ciotka rum, rum, trach powiedziała. Ja jestem innego zdania. Co masz jej do zarzucenia? Zapytała najważniejsza czarownica. Przecież czaruje bardzo dobrze. Owszem odpowiedziała ciotka Rąbrą Trach, ale zaraz udowodnię, że mimo to jest złą czarownicą. To mówiąc, wyciągnęła z kieszeni fartucha notes. Obserwowałam ją cały rok i zapisywałam wszystko, co robiła. Zaraz wam to przeczytam. Możesz spokojnie czytać, powiedziała malutka czarownica. Nie mam się czego obawiać, chyba że są to bezczelne kłamstwa. Zaraz się okaże, odrzekła ciotka i przeczytała Radzie Czarownic, co malutka czarownica robiła w ciągu roku, jak pomogła kobietom, które zbierały chrusty, i jak wyleczyła złego leśniczego. Opowiedziała o dziewczynce z kwiatami, o woźnicy rozwożącym piwo i o sprzedawcy kasztanów. Opowiedziała także o wolę korbinianie, którą malutka czarownica uratowała życie, a także o bałwanku śniegowym i o rabusiach ptasich jajek. Zapomniałaś ściotko o gąciarzu? – powiedziała malutka czarownica. – Jego również nauczyłam rozumu. Myślała, że ciotka Rumbrum rum, Trach teraz będzie ją oczerniać, a tymczasem w notesie były zapisane same dobre uczynki. – Czy to prawda? – pytała najważniejsza czarownica po każdej historii. – Tak – odpowiadała malutka czarownica. – To prawda. I bardzo była dumna. Uradowana, że nie zauważyła, że najważniejsza czarownica pytają coraz surowiej, a pozostałe czarownice coraz bardziej krytycznie kręcą głowami. To też przestraszyła się, gdy nagle najważniejsza czarownica zawała z oburzeniem. I kogóż to o mały włos nie wpuściłabym na nasz doroczny bal? Okropność! Taką złą czarownicę! Jak to zmieszała się malutka czarownica? Przecież wyczarowywałam same dobre rzeczy. No, oh, właśnie o to chodzi, parsknęła najważniejsza czarownica. Dobrymi czarownicami są tylko te, które zawsze i wszędzie czynią zło. A ty jesteś złą czarownicą, bo przecież słyszę tu o samych dobrych uczynkach. I jeszcze do tego... Dorzuciła ciotka Rąbrą trach. Czarowała w piątek. Robiła to z zamkniętymi okiennicami, ale zajrzałam przez komin. Co? Wykrzyknęła najważniejsza czarownica. Jeszcze i to? Chwyciła malutką czarownicę swoimi długimi, chudymi palcami i zaczęła szarpać ją za włosy. Pozostałe wiedźmy również rzuciły się z dzikim krzykiem na biedne stworzenie i okładały je kijami odmiotę i byłyby ją stłukły na kwaśne jabłko, gdyby najważniejsza czarownica nie zawołała. Dosyć, mam dla niej lepszą karę. A malutkiej czarownicy rozkazała złośliwie. Naznosisz drzewa na ognisko na Bloxbergu i musisz to zrobić sama, do jutra, do północy. Potem przywiążymy cię do drzewa, gdzie będziesz musiała stać przez całą noc i przyglądać się, jak inne tańczą. A kiedy przetańczymy? Pierwszych parę kręgów. Cieszyła się ciotka Rumbruntach. Otoczymy tę małą ropuchę i wyskubiemy jej po jednym wszystkie włosy. To będzie uciecha. Niże się zabawimy. Na długo zapamięta sobie ten bal na Bloksbergu. Kto się śmieje ostatni? Oj, a nieszczęsny, jęczał dzielny Abraksas, kiedy mu malutka czarownica opowiedziała, co ją spotkała na rozstajnych drogach za czerwonym kamieniem na brzosowisku. To ja jestem wszystkim winien, nikt inny. To ja radziłem ci, żebyś czarami czyniła dobro, gdybym przynajmniej teraz mógł ci pomóc. Sama muszę sobie dać radę, powiedziała malutka czarownica. – Jeszcze nie wiem jak, ale wiem na pewno, że nie pozwolę przywiązać się do tego drzewa. Pobiegła do izby, wyciągnęła z szuflady księgę czarów i zaczęła ją uważnie przeglądać. – Weźmiesz mnie ze sobą? – spytał Abraksas. – Dokąd? – Na Bloxberg. Nie chciałbym cię zostawiać samej dzisiejszej nocy. – Dobrze – powiedziała malutka czarownica. – Wezmę cię z sobą, ale pod jednym warunkiem. Zamkniesz natychmiast dziób i nie będziesz mi przeszkadzał. A Braksas umilkł. Malutka czarownica zagłębiła się w księdze czarów. Od czasu do czasu coś pomrukiwała. Kruk nic z tego nie rozumiał, ale bał się pytać. Tak było aż do wieczora. Następnie malutka czarownica wstała i rzekła. – Już wszystko wiem. Lecimy na Bloxberg. Na Blocksbergu nie było jeszcze nikogo. Czarownice musiały czekać, aż wybije północ, by wsiąść na miotły i przylecieć. Taki jest w księdze czarów przepis dotyczący nocy Walpurgi. Malutka czarownica usiadła na szczycie góry i wyprostowała nogi. – Nie masz ochoty zacząć? – zapytał Abraksas. – Zacząć? – A co zacząć? – Zbieranie drzewa. Musisz przecież naznosić kupę drzewa. – Mam czas. Odpowiedziała malutka czarownica i uśmiechnęła się. Przecież za godzinę będzie północ, zawołał Abraksas. Właśnie w dolinie wybiła jedenasta. I w pół do dwunastej też wybije, oczekła malutka czarownica. Nie martw się, sto z drzewa będzie gotowe na czas. Miejmy nadzieję, kiwnął głową Abraksas, ale malutka czarownica z tym swoim spokojem coraz mniej mu się podobała żeby tylko wszystko się udało. W dolinie wybiło w pół do dwunastej. – Pośpiesz się! – nalegał Abraksas. – Jeszcze tylko pół godziny. – Wystarczy mi piętnaście minut – odrzekła malutka czarownica. Kiedy wybiły trzy kwadranse, jednym skokiem podniosła się na nogi. – Niech się ułoży stos! – zawołała i rzuciła jakieś zaklęcie. Ze wszystkich stron zaczęły nadlatywać kawałki drewna. Furczały, trzaskały i klekotały, waląc się na wielki stos. Oho, zawołał Abraksas. Cóż ja tu widzę, czy to nie miotły? Owszem, miotły. Czarodziejskie miotły dużych czarownic. Sprowadziła je tu wszystkie. A ta tutaj, ta długa, to jest miotła najważniejszej czarownicy. Co to znaczy? – zapytał przestraszony kruk Abraksas. – Zaraz je podpalę. Wyobraź sobie, jak pięknie będą się palić. Potrzeba mi tylko trochę papieru. Wymówiła drugie zaklęcie. Znowu zachuczało, zaszumiało i na Bloxberg zaczęły zlatywać się niby gromady olbrzymich nietoperzy księgi czarów, dużych czarownic. – Jeszcze, jeszcze – woła malutka czarownica. – Hopla na stos. Dalej! – – Co ty robisz? – zaskrzeczał Abraksas. – Duże czarownice zemszczą się. – Bardzo wątpię – odrzekła malutka czarownica i wypowiedziała trzecie zaklęcie. Było ono najlepsze ze wszystkich, bo odbierało wszystkim dużym czarownicom moc czarowania. Od tej pory żadna z nich nie mogła czarować. A ponieważ nie miały już ani jednej księgi czarów, nie były w stanie nauczyć się niczego od nowa. W dolinie wybiła północ. Tak, zawołała z zadowoleniem malutka czarownica. Teraz możemy rozpocząć bal. Heja, hej, hop! Zapalniczką, którą kupiła na targu u taniego Jakuba, podpaliła miotły i księgi czarów. Był to naprawdę wspaniały ogień. Nigdy nie było piękniejszego. Płomienie sycząc i trzaskając wzlatywały wysoko ku niebu. Aż do świtu tańczyła malutka czarownica z krukiem, abraksasem wokół płonącego ogniska. Była jedyną czarownicą na świecie, która umiała czarować. Jeszcze wczoraj wyśmiewały ją wszystkie duże czarownice, a teraz została tylko ona. Niech żyje noc walpurgi! wykrzykiwała malutka czarownica, aż się rozlegało na całym Bloksbergu. Hej, niech żyje noc walpurgi! Koniec części czwartej i ostatniej.